Pod Lwowem dlatego dużo uwagi poświęcono młodemu królowi, gdyż skończył on wówczas 17 lat. Nie wykazywał jednak żadnych tendencji do odgrywania jakiejś roli politycznej i pozostawał całkowicie zdominowany przez władczą matkę. Po koronacji otrzymał na Wawelu własny apartament, dotąd miał tylko jedną komnatę, i oddzielny dwór, którego ochmistrzem został dotychczasowy wychowawca, oddany bonie kasztelan gnieźnieński Piotr Opaliński. Królowej powszechnie zarzucano, że syn prowadzi nierycerski tryb życia. Zborowski pod Lwowem wołał, że Zygmunt August marnuje czas w Krakowie, w gronie niewiast, wśród śpiewów i pląsów. Wiadomo, że Opaliński zabronił wychowankowi polować z rarogiem, aby nie przyzwyczajać go do widoków okrucieństwa tego ptaka. Pod naciskiem opinii w 1538 roku postanowiono, że młody król weźmie udział w wyprawie przeciw Wołochom, pod opieką Hetmana Tarnowskiego. Rodzicy odprowadzili syna do Bochni. Podróż była jednak męcząca i rozpieszczony jednak zaczął się skarżyć na niewygody. Wieść o tym doszła na Wawel, gdzie matka, jak pisze Górnicki, jeła narzekać i lamentować. Tak długo było tych lamentów i próśb, iż ojciec odwołał syna, co spotkało się naturalnie z powszechną dezaprobatą. Z córek królowa najwięcej uwagi poświęcała Izabeli. Trzy młodsze wyraźnie pozostawały na drugim planie. W 1536 roku nie towarzyszyły rodzicom i starszemu rodzeństwu w podróży na Litwę i przebywały na Wawelu w czasie wielkiego pożaru. W nocy przeniesiono je wówczas do jakiejś kamienicy na rynku. Zofia, Anna i Katarzyna były traktowane jednakowo. Bona w 1544 roku kazała córkom tak samo oprzyć suknie perłami. W 1545 roku zamówiła dla nich u złotnika Marcina trzy identyczne łańcuchy, a z warsztatu Łukasza Kranacha pochodzą z tego okresu podobne portrety młodszych królewien. Również prymas Gamrat podarował w 1546 roku wszystkim siostrom jednakowe kołnierze oprzywane złotem i srebrem. Bona coraz poważniej myślała o wydaniu ulubionej Izabeli za Jana Zapolię. Wobec perspektywy korony różnica w wieku, 32 lata, nie stanowiła w jej przeświadczeniu istotnej przeszkody. Zwłaszcza, że własne małżeństwo uważała prawdopodobnie za udane. Królewna poznała konkurenta na ślubie przyrodniej siostry. Jednak wówczas brano jeszcze pod uwagę także i innych kandydatów. Sama matka zastanawiała się nad osobą Fryderyka I Gonzagi, syna swej krewnej Izabeli d'Este. Chcąc nie dopuścić do dalszego zbliżenia Polski z Zapolią, Ferdynand swatał królewnę z Ludwikiem, następcą tronu Sabałckiego, a nawet proponował kandydaturę własnego młodszego syna. Niemniej wiosną 1535 roku Bona podjęła ostateczną decyzję. Należało jeszcze pokonać opory męża, który swą zgodę uzależniał od zawarcia przez Jana pokoju z Habsburgami. Pokój taki podpisano jednak 24 lutego 1538 roku w Waradynie. Węgry miały odtąd oficjalnie dwóch królów, z tym, że Zapolia posiadał większą część kraju ze stolicą. Jednak władza jego była tylko dożywotnia, a następnie dzierżone przez ziemie mieli objąć Habsburgowie pod warunkiem spłaty ewentualnym potomkom rywala dużego odszkodowania. Wysokość tej sumy wobec zadłużenia domu austriackiego czyniła nieprawdopodobnym zjednoczenie kraju i na to właśnie Bona liczyła. Po zawarciu pokoju na Wawelu zjawił się wysłannik króla Jana, który nieoficjalnie ustalił ostateczne warunki małżeństwa. Później jednak Polska miała zatarg z Turcją o Mołdawię i Zapolia, uzależniony od sułtana, obawiał się w takiej chwili poślubiać córkę jego antagonisty. Wielkie poselstwo węgierskie w 700 koń z biskupem Stefanem Brodalis na czele przybyło do Krakowa dopiero 15 stycznia 1539 roku. Wysłannicy odziani w Złotogłowie roztaczali ogromny przepych. Wjazd się jednak nie udał z powodu lewnego deszczu. Tegoż dnia na uroczystej audiencji Węgrzy poprosili Zygmunta o rękę najstarszej córki. Dnia 28 stycznia o godzinie 12 odbył się ślub per procura, po czym nastąpiła wystawna uczta. Kilka dni trwały zabawy i turnieje z udziałem Zygmunta Augusta, podczas których odznaczyli się trzej lubomirscy. Jednocześnie królowa wydała swą ulubioną dworkę, córkę Telniczanki, bratę Kościelecką za magnata litewskiego, księcia Ilie Ostrokskiego. Z okazji ślubu Izabeli ogłoszono dwa okolicznościowe utwory poetyckie, przy czym jeden z nich podkreślał, że panna młoda ma bardzo mądrą matkę. W czasie tych uroczystości Bona złożyła katedrze wawelskiej hojne ofiary, prawdopodobnie chcąc wybłagać szczęście dla ukochanej córki. 1 lutego... Opuściła ona Wawel, udając się do męża. Z dam odwoziła ją wdowa po kanclerzu i kasztelanie krakowskim, Zofia Szydłowiecka. Izabela podążała ze świtą przez Budę do Białogrodu. Po drodze spotkał ją Jan na czele trzech tysięcy jazdy. 23 lutego 1539 roku odbył się ślub i koronacja, a na uroczysta konsumpcja małżeństwa. Latem następnego roku, pod nieobecność Jana Zapoli, jego żona urodziła syna. Dziecko ochrzczono imionami Jana Zygmunta. Niemłody ojciec był już wówczas ciężko chory. Niemniej wyprawił ucztę, a później wezwał najbliższych doradców i polecił w razie swojej śmierci nie oddawać Węgier Habsburgom, lecz wbrew umowom koronować niemowlę. Wkrótce potem, 22 lipca, mąż Izabeli zmarł. Wydarzenia te zaktywizowały Bonę. Zaczęła namawiać córkę, która myślała o powrocie do Krakowa, aby ubiegała się o koronę dla Jana Zygmunta. Początkowo pozyskała też zgodę małżonka, ale ten wkrótce zmienił ocenę sytuacji i rozpoczął doradzać Izabeli dotrzymanie układu waradyńskiego. Tak więc z Krakowa płynęły do Budy zupełnie odmienne wskazówki od każdego z rodziców. Podobnie różne stanowiska zajmowali oni wobec mocarstw ościennych. Zygmunt napisał do Wiednia, że wprawdzie drodzy mu są i córka i wnuk, ale jeszcze droższe jest chrześcijaństwo. Natomiast królowa zaczęła zabiegać o pomoc sułtana. 24 września 1540 roku Jan Zapolia został pochowany, a jego małego synka obwołano królem. Regencję powierzono matce i energicznemu biskupowi Martinuciemu. Sultan uznawał nowego monarchę, a Habsburgowie rozpoczęli działania wojenne. Oddziały ich obległy budę, zostały jednak rozbite przez Turków. W czasie tych walk Izabela przeżyła chwilę grozy. Niespodziewanie zwycięski Sulejman postanowił włączyć większość ziem pochodzących w skład korony Świętego Stefana do swego imperium, a synkowi swego przyjaciela przekazać w charakterze lenna tylko wschodnie Węgry. Cesarz wysłał na pomoc bratu wojska Rzeszy, którym przewodził elektor brandenburski Joachim, mąż kulewny Jadwigi, występujący w ten sposób przeciw siostrze przyrodniej swojej żony. Izabela musiała podpisać nowy traktat z Habsburgami, w którym zobowiązywała się odstąpić im ziemię nadane synowi przez sultana w zamian za Spisz i dawne posiadłości rodziny Zapoliów. Były one jednak zastawione i Ferdynand nie mógł ich wykupić. I znów popłynęły odmienne wskazówki z Wawelu. Ojciec doradzał kapitulację, matka natomiast nalegała, żeby po utracie korony węgierskiej utrzymać przynajmniej księstwo siedmiogrodzkie. Królowa Polska nawiązała wówczas pertraktację z wpływową sułtanką Roxolaną, rusinką z pochodzenia, która także zaczęła wspierać wdowę po Zapoli. Opierając się na radach Bony, Izabela, będąca dobrą dyplomatką, Przeciągała rokowania z Wiedniem, nie paląc za sobą mostów. Niemniej sytuacja jej była coraz bardziej trudna, a współregent kardynał Martinuzio pozbawiał ją stopniowo władzy i szukał porozumienia z Habsburgami, widząc w nich mniejsze zło niż w sułtanacie. Tymczasem matka stanęła wobec perspektywy małżeństwa syna z arcyksiężniczką austriacką. Kiedy Elżbieta miała 4 lata, ustalono, że ślub nastąpi po ukończeniu przez nią 16 roku życia. W miarę, jak termin ten się zbliżał, rosły opory wrogiej tym planom Włoszki. W 1543 roku znów podniosła sprawę zaręczyn syna z królewną francuską Małgorzatą, córką Franciszka I Walua, przy czym poparł ją sam sułtan. Niemniej stary król i stronnictwo prohabzburskie z kanclerzy Maciejowskim i Hetmanem Tarnowskim na czele doprowadziło do zawarcia małżeństwa austriackiego. Narzeczona przybyła w maju 1543 roku i 5 tegoż miesiąca odbył się ślub i koronacja. Bona nie skrywała nienawiści do synowej, nie mogła się nawet zmusić, aby jej wręczyć konwencjonalny prezent i uczyniła to ze znacznym opóźnieniem. Potem, jak prawdziwa sekutnica, zgotowała jej setki szykan, nie pozwoliła mieć własnej kuchni, zakazała córkom odzywać się do bratowej, utrudniała kontakty z Wiedniem, Doprowadziła do słynnego skandalu o ser parmezański, którego zabroniła jej wydać, a przede wszystkim podburzała syna przeciw niekochanej małżonce. Jak pisze Zbigniew Kuchowicz, Zygmunt August w tym okresie wygazywał głębokie oddanie i miłość do rodziców. Miał kochającą i pobłażliwą matkę, z którą łączyły go częste kontakty. darzył ją też przywiązaniem i szczerym uczuciem. W tym czasie świadomie już doceniał jej inteligencję, zdolności, pozycję. Wysłannik Ferdynanda donosił, że młody król codziennie chodził do Bony i przez nią był buntowany oraz, że niezależnie od innych uczuć, tak się boi matki, iż nic bez jej zgody nie uczyni. Stosunek Bony do Elżbiety był jednak chyba złożony. Poza nienawiścią władczej teściowej występowała także zazdrość podeszłej wiekiem kobiety. Na Wawelu były teraz dwie królowe. Jedną z nich nazywano Młoda, druga chciała być określana jako Wielka. Tymczasem przyjął się przymiotnik stara. Poza tym należy pamiętać, że w tym samym okresie znienawidzony ojciec synowej rugował ukochaną Izabelę i jedynego wnuka z ich węgierskich posiadłości. Bona Bo niewątpliwie mściła się na Elżbiecie za krzywdy rodziny Zapoliów. Zresztą wcale tego nie skrywała. Swą słynną rozmowę... Z Marsupinem, wysłannikiem Ferdynanda, na krużgankach wawelskich, zakończyła stwierdzeniem, że ona kocha swą córkę podobnie jak Habsburg swoją, a do Ferdynanda napisała z prośbą o dobry stosunek wobec najjaśniejszej córki naszej, królowej Węgier Izabeli, szczególnie przez nas ukochanej, aby miłość nasza wobec dzieci była wzajemna i obopólna. Jednak wszystko to nie wyczerpywało zagadnienia. Stosunek Bony do synowej miał też podkład polityczny. Habsburgowie liczyli, że w wyniku małżeństwa Zygmunta Augusta wpływy ich w Polsce znacznie wzrosną. Dzięki szykanom Bony to jednak nie nastąpiło. Przeciwnie, wysłannicy z Wiednia znaleźli się teraz w defensywie i musieli walczyć, aby nie dręczono Elżbiety, nie poruszając innych zagadnień. Stara monarchini dobrze to rozumiała i w słynnej rozmowie na krużgankach wykrzykiwała w najgwałtowniejszych i najobelżywszych wyrazach że Marsupin jest szpiegiem przysłanym przez króla rzymskiego dla organizowania rokoszu oraz wołała, że Habsburgom nie uda się rozkazywać na Wawelu. Później zarządziła wielkie śledztwo w sprawie wykrycia, kto o krzywdach Elżbiety, co do wydania sera, powiadomił posła, chcąc donosiciela przykładnie ukarać. Tak więc dzięki sekutnictwu królowej austriackie małżeństwo nie spowodowało zmian w polityce zagranicznej Polski. Latem 1543 roku wybuchła zaraza i dwór musiał opuścić Kraków. Bona postanowiła wówczas rozdzielić małżonków. W tym celu wysłała 23-letniego Zygmunta Augusta na Litwę, a Elżbietę zabrała ze sobą do Warszawy. Królowa hojnie wyposażyła jednak w puchary, srebra i inne kosztowności. Był to jednak poważny błąd, gdyż syn wyrwał się spod kontroli matczynej i zaczął się usamodzielniać. Wkrótce zaczął zajmować się na własną rękę polityką, a niezależnie od tego zakochał się w pięknej wdowie po wojewodzie trockim, barbarze z Radziwiłów gasztołdowej. Niemniej początkowo jego stosunek do matki nie uległ zmianie i prawie codziennie do niej pisywał. Natomiast żony przez wiele miesięcy nie zaszczycił żadnym listem. W jesieni 1544 roku w Brześciu Litewskim cała rodzina spotkała się. Tu wszystko układało się nie po myśli starej monarchini. Zygmunt I, wbrew Bonie, przekazał synowi rzeczywistą władzę na Litwie, a poza tym Elżbieta odjechała z mężem do Wilna. U samodzielnienia młodego króla domagała się duża grupa magnatów, a niespodziewanie poparł ich też Kmita. W Brześciu królowa zobaczyła swojego nielegalnego kuzyna Alfonsa Aragońskiego, który przybył jako poseł Habsburgów, proponując między innymi przymierze antytureckie. Wprawdzie Włoszka doprowadziła do odrzucenia propozycji, ostrożny Zygmunt Stary także się do niej nie skłaniał, jednak Hetman Tarnowski uzgodnił potajemnie z wysłannikiem Ferdynanda prowokację mającą doprowadzić do wybuchu wojny. 13 października 1545 roku królewscy kozacy napadli na sułtański Oczków, chociaż Bona potrafiła załagodzić sytuację, niemniej Zygmunt I musiał upokorzyć się przed Turkami i zapłacić im odszkodowanie. Tymczasem stosunki z synem zaczęły się wyraźnie psuć. Zygmunt August musiał już dawniej żywić ambiwalentne uczucia do matki i teraz wrogie emocje stopniowo ujawniały się. Jednocześnie Bona nie wykazała elastyczności, a przeciwnie, oburzała się na szereg postępków jedynaka. Rzeczywiście młody król prowadził w Wilnie życie beztroskie, wydawał masę pieniędzy i coraz mocniej wiązał się z Barbarą. W dodatku w posunięciach politycznych nie uwzględniał życzeń monarchini. Tak więc następne spotkanie matki i syna odbyło się w atmosferze dąsów i wzajemnych żalów w maju 1545 roku. Zygmunt August przyjechał wówczas do Krakowa, żeby odebrać posak żony z rąk wysłanników Ferdynanda. Jest charakterystyczne, że wróg Włoszki, Hetman Tarnowski, witał młodego króla przed bramami miasta. Stary ojciec płakał z radości na widok jedynaka, Bona bo natomiast przyjęła go z kamienną twarzą, i wyrażała się o nim krytycznie wobec postronnych, także ktoś, jednak mało zorientowany, skomentował to słowami, nie lubi go ona. Tylko raz Zygmunt August był na dłuższej rozmowie u matki. Na jego wniosek Tarnowski zwrócił się do Ferdynanda z tajną prośbą, żeby przechwycić pieniądze, które monarchini wysłała do Włoch, bo to ją skłoni do pozostawienia ich w kraju. Pobyt młodego króla został przerwany nagłą wieścią, że Elżbieta zmarła 15 czerwca 1545 roku w Wilnie, co go zmusiło do powrotu w celu pochowania żony. W tym czasie Zygmunt I zestarzał się zupełnie. Rozlegały się głosy, że rządy powinien przejąć jego syn. Jesienią 1546 roku ojciec ciężko chorował, jednak już w listopadzie pochwalił się przed młodym królem, że spełnia wszystkie swoje obowiązki. 27 sierpnia 1545 roku umarł natomiast niespodziewanie prymas Gamrat. bo Bona serdecznie opłakiwała swego najwierniejszego sprzymierzeńca, wyprawiła mu wspaniały pogrzeb i ufundowała w katedrze nagrobek dłuta Jana Marii Padowana. Pod wpływem królowej kapituła gnieźnieńska wybrała na arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego. Był to człowiek bliski monarchini. Natomiast dzięki zabiegom Zygmunta Augusta. Prochab Maciejowski nie tylko otrzymał diecezję krakowską, ale jeszcze zachował godność podkanclerzego, a wkrótce został nawet kanclerzem. Nowy kanclerz czynnie się przeciwstawiał Bonie, proponując niekorzystne rozwiązanie kwestii oprawy. Kiedyś powiedział, jeśli król jego miłość w rzeczach tych, które do królowej nie należą, onej słuchać będzie, to ja z dworu zjadę. Dodatkowym niepowodzeniem Włoszki był fakt, że w tym okresie nastąpiło kolejne ochłodzenie stosunków z Kmitą. Poza tym na Sejmie Krakowskim w maju 1547 roku chciano znów przekazać władzę młodemu kulowi i tylko dzięki energii jego matki dostał on na razie wyłącznie sądownictwo. Niemniej Bona odniosła w latach 1545-1546 poważny sukces, korzystając z konieczności przyznania oprawy młodej kulowej Elżbiecie, Ustąpiła jej swoją, a sama uzyskała nowe dobra na Mazowszu, przynoszące nieporównywanie większy dochód. 11 marca 1545 roku za zgodą Sejmu Zygmunt I zatwierdził tę zmianę. Warszawa i inne grody znalazły się obecnie w posiadaniu gospodarnej Włoszki. Tymczasem Elżbieta wkrótce zmarła i stronnictwo prochabzburskie zaczęło żądać, aby jej teściowa wróciła do poprzedniej oprawy. Domagał się tego Maciejowski. Tarnowski groził nawet złożeniem buławy, a na sejmie rozpoczętym w grudniu 1545 roku wielu posłów ziemskich w dość ostrej formie wypowiadało się przeciw zwiększonym dochodom monarchinii. Jednak królowa utrzymała swoje zdobycze, a co więcej wywalczyła sobie różne przywileje w posiadłościach mazowieckich. Po śmierci synowej Bona zaczęła planować, aby młody król poślubił jedynaczkę Albrechta Hohenzollerna, księżniczkę Annę Zofię i posiadł Prusy książęce po śmierci jej ojca. W przeświadczeniu matki fakt, że Zygmunt August miał poważny romans, nie mógł tym projektom przeszkodzić. Kolowa nigdy nie spodziewała się, że latem 1547 roku syn potajemnie ożeni się ze swoją umiłowaną. Stryjeczny brat Barbary, Mikołaj Czarny radziwił, przejeżdżając jesienią 1547 roku przez Polskę do Wiednia, powiadomił parę monarszą o zawarciu małżeństwa. Usłyszana wiadomość była tak niespodziewana, że rodzice nie chcieli w nią początkowo uwierzyć, a Bona napisała w tej sprawie z prośbą o informację do kilku litewskich pań. Chodziło nie tylko o pochodzenie wybranki, ale i o jej swobodne obyczaje. Złe prowadzenie się pięknej wojewodziny było bardzo głośne i gdyby nawet tylko drobna część krążących plotek odpowiadała prawdzie, to i tak radziwiłówna szokująco różniłaby się od dotychczasowych polskich monarchii. Jednak nie można się było długo łudzić nadzieją, że wieści przywiezione przez Czarnego są fałszywe. Wkrótce potwierdził je sam Zygmunt August, który przyjechał na grudniowy Sejm do Piotrkowa. Po rozmowie z rodzicami i ich stanowczym weto zakochany młody człowiek oficjalnie ogłosił o swych zaślubinach. Dodatkowym ciosem dla Bony był przebieg obrad, podczas których Maciejowski atakował jej stronników, że zostali mianowani senatorami, aby siedzieli i byli posłuszni, nie zaś po to, żeby radzili. Co więcej, biskup krakowski apelował o powierzenie rządów młodemu królowi. Jednak wobec różnych oporów, w tym także matki, skończyło się na przekazaniu synowi administracji dochodów z dóbr domeny monarszej położonej w Prusach Królewskich. Stara monarchini z całą energią zajęła się odtąd zwalczaniem Barbary. Oznaczało to zupełne zerwanie z jedynakiem. Zdawali sobie dobrze z tego sprawę niechętni królowej senatorzy. Kanclerz Maciejowski, który chciał, aby młody król poślubił księżniczkę lotaryńską i był zaszokowany osobą wybranki, poparł jednak wybór Zygmunta Augusta, gdyż był pewny, że w zaistniałej sytuacji dojdzie do ostatecznego skłócenia Bony z synem. Sama matka liczyła, że bądź przekona, bądź złamie jedynaka. Wieść o ślubie młodego króla... Przyjęła bardzo burzliwie, płakała, wyrywała sobie włosy z głowy i uważała, że spotkała ją największa katastrofa. Również zniedołężniały ojciec całkowicie nie akceptował postępku swego następcy. — Jest to rzecz niesłuszna i być nie może — powiedział mu wręcz w Piotrkowie. Oboje rodzice zaczęli dążyć do unieważnienia małżeństwa. Stary król, który zachował zwierzchnią władzę nad wielkim księstwem, teraz... Po raz pierwszy uczynił z niej użytek i rozesłał listy do panów litewskich, zakazując uznania małżeństwa przynoszącego hańbę koronie. Napisał także do obu zamężnych córek, Jadwigi i Izabeli, aby prosiły brata o zerwanie niewłaściwego związku. Sama królowa zwracała się do senatorów, podnosząc m.in. aspekt polityczny całej sprawy. Małżeństwo to byłoby początkiem upadku państwa. Chciała wierzyć... Że wszystko jeszcze się może dobrze skończyć, bo jak pisała do miejmy nadzieję w Panu Bogu, że tej rzeczy niedługo trwać, dopuścić będzie raczył. Na wiosnę 1548 roku miał się rozegrać nowy akt dramatu. Zygmunt August zamierzał skłonić Radę Wielkiego Księstwa Litewskiego, aby uznała jego małżonkę, chociaż Zygmunt Stary stanowczo temu się sprzeciwiał. Od wyniku tej próby sił zależał dalszy bieg wypadków. Tymczasem los rozstrzygnął o innym przebiegu wydarzeń. 3 marca 1548 roku para królewska wróciła na wawę z niedalekiej podróży. Witała ją w katedrze uroczyście kapituła krakowska. Król czuł się wówczas względnie dobrze, jednak wkrótce ciężko zachorował. Bona troskliwie się nim opiekowała i wykonywała posługi budzące u innych obrzydzenie. Jak później napisała do Izabeli monarcha, Chorobę ostatnią i zbliżającą się trwogę śmierci znosił z tym mężnym umysłem i tą cierpliwością, z jakimi wszystkie tego życia przeciwności zwykł był znosić. Był do ostatniej chwili przytomny. Umarł w obecności żony, córek i najbliższych dworowi senatorów 1 kwietnia 1548 roku w niedzielę wielkanocną. Miał wówczas 81 lat, a Bona 54 lata. Śmierć męża całkowicie zmieniła sytuację królowej. Rządy obejmował teraz syn, z którym była poważnie zwaśniona. Nie miała po co pozostawać dłużej na Wawelu. Ogromnie także zmalała możność pomocy ukochanej córce. Teraz głównym oparciem stały się olbrzymie posiadłości dzierżone w Polsce, na Litwie i we Włoszech, a poza tym, jak mnie mała, mogła liczyć przynajmniej na część swych dawnych powiązań politycznych. Pomimo tego prawdopodobnie niewesołe były myśli królowej wdowy. Niemniej nie załamała się i postanowiła dalej walczyć z Barbarą, z Habsburgami, z Jedynakiem i z dużą grupą wrogich senatorów. Tymczasem jednak trzeba było zająć się pogrzebem, ale ten mógł nastąpić dopiero po przybyciu Zygmunta Augusta. Syn zaś przede wszystkim był zaaferowany sprawą Barbary i 17 kwietnia przedstawił ją na Zamku Wileńskim Radzie Książęcej jako swoją małżonkę. Do matki wysłał na razie z chłodnym listem kondolencyjnym, Krajczego litewskiego Jana Radziwiła, brata rodzonego Mikołaja Czarnego, a stryjecznego Barbary. Zwłoki króla, ubrane w strój koronacyjny, wystawiono początkowo na widok publiczny, a później złożono do trumny. Ustawiono ją w komnacie, w której Zygmunt zmarł. Została ona teraz przerobiona na kaplicę. Przy ołtarzu odbywały się ustawiczne nabożeństwa. Królowa z córkami spędzała tam całe dnie. Tłumy poddanych przychodziły złożyć ostatni hołd zmarłemu. O smutnym wydarzeniu Bona osobiście zawiadomiła liczne dwory obce i ważniejszych senatorów. 5 kwietnia zwróciła się do biskupów z prośbą o nakazanie modłów w ich diecezjach. Poza tym napisała po rusku do panów litewskich, apelując o nieuznawanie radziwiłówny. Informowała, że starego króla zabił żal z powodu małżeństwa syna i przypominała, że Bóg przykazał dzieciom słuchać rodziców. Zaraz po śmierci męża wysłała smutny list do Izabeli. Pomnażają bardziej strapienia nasze te nieszczęsne i niegodne śluby syna naszego, przez które nie tylko zjedna sobie u wszystkich monarchów imię ohydne, ale nawet u własnych poddanych swoich pójdzie w pogardę. Poza tym obawiała się, czy nie odbiorą jej Mazowsza oraz czy sąsiedzi nie napadną na Polskę. Chodziło o możliwość ataku na prusy książęce cesarza i zakonu niemieckiego, nie uznających świeckiej władzy Albrechta. 24 maja Zygmunt August przybył do Krakowa i powitał matkę i siostry u trumny starego monarchy. Zajęty myślami o barbarze nie okazał większego żalu z powodu śmierci ojca. Pogrzeb wyznaczył na 26 lipca, aby zdążyć zawiadomić cesarza i papieża. W Niemczech Karol V odprawił uroczyste egzekwie, na których obecny był Ferdynand i kawalerowie Orderu Złotego Runa. W Krakowie okazało się, że zaginął ceremonię pogrzebu królewskiego, w związku z tym biskup Maciejowski ułożył nowy. W przeddzień na Wawel przybywali wprowadzani przez senatorów posłowie państw obcych, których witał Zygmunt August. Prymas i biskupi śpiewali nad trumną, a wdowa z córkami znajdowały się w sąsiednim pokoju. Nadciągnęły także procesje ze wszystkich krakowskich kościołów. Następnego dnia odbył się właściwy pogrzeb. W kondukcie żałobnym szli kolejno rzacy, zakonnicy, księża świeccy, magistrowie i doktorzy akademii, kapituła, posłowie państw obcych i senatorowie niosący insygnia. Potem wniesiono trumnę, za którą kroczył Zygmunt August, a za nim bona prowadzona przez dwóch hochencolernów, a jako ostatnie z rodziny trzy córki. Następnego dnia orszaki żałobne zdążały do sześciu kościołów stołecznych, a w każdym inny biskup odprawiał nabożeństwo. W katedrze wawelskiej celebrował mszę prymas, a kazanie, ku powszechnemu zdziwieniu, wygłosił po polsku Maciejowski. Zwracało uwagę, że książę Albrecht Pruski, choć luteranin, jednak składał hojne ofiary na świątynię. Bona zarządziła, aby razem z ojcem został pochowany mały Wojciech Olbracht, którego zwłoki spoczywały dotąd w Niepołomicach. Wkrótce po zakończeniu uroczystości pogrzebowych królowa z córkami opuściła Wawel i przeniosła się na Mazowsze, do dóbr swojej wdowie i oprawy. Towarzyszył jej znaczny orszak dostojników, co było rodzajem wyzwania pod adresem nowego monarchy. Prowadziła stamtąd nadal wojnę o nieuznawanie synowej. Należy podkreślić, że dotąd opierająca się na prerogatywach korony Włoszka, związała się obecnie z ugrupowaniami opozycyjnymi. Oficjalnie walczyła o prestiż tronu, ale przy sposobności również dawała upust rozgoryczeniu do syna i trwodzę, że w istniejących układach sił, Wewnątrz politycznych nie ma dla niej na Wawelu miejsca, jakie pragnęłaby zajmować. Sucheni Grabowska Niezależnie jednak od uświadamianych i zepchniętych do podświadomości motywów, nigdy przedtem nie występowała w sprawie, która byłaby tak bardzo popularna. Prymas Dzierżgowski jeszcze w Krakowie ofiarował swoje usługi starej monarchini i zwołał w Gnieźnie zjazd miejscowych senatorów skierowany przeciw uznaniu Barbary. Biskup Maciejowski występował wówczas do Rzymu ze skargą Nadzierzgowskiego, której treść nie jest dziś znana. Bona pomogła jednak swemu sprzymierzeńcowi oczyścić się w kurii z zarzutów, wyjaśniając, że są one wynikiem intryg politycznych. Do Wdowy zbliżył się ponownie wojewoda Piotr Kmita. Kulowa szukała również nowych sprzymierzeńców wśród szlachty, czego dotąd nigdy nie robiła.